Oczywiście, To było najsilniejsze wrażenie. Nie to, że potem nic mnie nie robiło na mnie wrażenia, ale po prostu to, to było ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem była Sławomira Łozińska, aktorka Teatru Narodowego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. is for, for the only one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 For me and you. Love that was made for me and you. Love I was made for me and you. Śpiewał nadkin Cole, który był ulubionym piosenkarzem Bożeny Dykiel, artystą, do którego wracała nie tylko dla samej muzyki. Słuchają Państwo dwójki, trzy minuty po 16. Dziś rozmawiamy o życiu i twórczości jednej z najbardziej wyrazistych polskich aktorek. Teatr był dla niej nie tylko początkiem, ale i miejscem formacji, przestrzenią, w której pracowała i w sposób oparty na napięciu między tekstem, a żywym doświadczeniem. I właśnie to napięcie okazuje się kluczowe, kiedy patrzymy na jej późniejsze role ekranowe, bo przejście do filmu i telewizji no właśnie nie oznaczało zmiany języka, a raczej jego przesunięcie z przestrzeni wspólnego oddechu widowni i sceny do Intymności kadru. Posłuchajmy zatem, co na temat filmu opowiadała sama Bożena Dykiel w naszych radiowych archiwach. Mam wiele ról teatralnych, sporo różnych takich drobiazgów telewizyjnych. No telewizja mnie pod tym względem nie rozpieszczała, w główne role mnie nie obsadzała. To, że pani mówi na przykład, że ja jestem osobą jak gdyby znaną przez seriale telewizyjne, to mnie to tylko łechce, dlatego że ja nie zagrałam w żadnym z tych seriali głównej, znaczącej roli. Moje role były rolami pomocniczymi, natomiast jeżeli one były zauważane, i ludzie mnie na ulicy zaczepiają, Boże, jak my Panią kochamy z serialu Dom. Boże... No, ale to znaczy, że ta postać w jakiś sposób zaistniała. Ja na przykład y, zawsze twierdzę, że odpoczywam na planie filmowym, bo ja odpoczywam na planie filmowym. Y, staram się wyłączyć ze swojego życia domowego. Y, ja mam podany obiad, bo już teraz tak się zrobiło elegancko, że nas karmią na planie. Y, y, ja mam podany obiad, który, którego ja nie muszę robić, ja nie muszę pozmywać po tym obiedzie. Ja mam tylko do wykonania właściwie swoje zadanie aktorskie. Tak mówiła Bożena Dekiel w 1993 roku. Gdybym miała wymienić swoją ulubioną scenę filmową, wybrałabym Ziemię Obiecaną i moment, gdy zrzucam Danielowi Olbryskiemu doniczkę na głowę. Do dziś pamiętam jego minę po tym, jak oberwał, wspominała ze śmiechem w jednym z wywiadów. Posłuchajmy w takim razie słynnego walca Wojciecha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy. Ziemia Obiecana gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia dyryguje Konrad Bryzek. dobrze państwu znana z naszej anteny krytyczka filmowa Adriana Prodeus. Witaj. Dzień dobry. W kinie polskim lat 70. i 80. no niewielu aktorów, właściwie aktorek mogło Poruszać się równie swobodnie między dramatem a komedią jak Bożena Dykiel. Co takiego wyjątkowego było w tej aktorce? No, pytanie, czyja to zasługa? Dlaczego nikt nie mógł się poruszać swobodnie? Ona po prostu pozwalała sobie na to. Wydaje mi się, że to, za co były cenione. Głównie jej postacie to było to, że choćby wstawione nie wiadomo w jak pośrednią rolę, zwykle jakichś żon, prawda, czy narzeczonych, no kobiet, które towarzyszyły jakimś mężczyzną, ona po prostu brała co chciała, robiła. Mówiła o swoich rolach lekko, ale jednak z dużą pewnością siebie. I podkreślała to, że nawet, nawet mając do zagrania, mm, właśnie, no nie wiem, jedno zdanie, jedną scenę, ona po prostu parła do przodu i robiła z tej postaci ważniejszą niż ona była. Tak samo było zresztą z y, Miećką Aniołową w Alternatywach 4. Gdzie ona też miała zagrać jakąś inną tam sąsiadkę daleką. Ale tak się, nie wiem, pokazała na tym planie, że Barea mm, zmienił zdanie i stwierdził, że anioł powinien mieć jednak żonę i to jeszcze żonę, którą będzie się z jednej strony wysługiwał, ale która będzie, no nie wiem, popierała z jednej strony jego szalony plan, <grym> ale będzie też jakby podkreślała swoją osobowość. I wydaje mhm. mi się, że Bożena Dykiel stała się specjalistką w tej właśnie bardzo konkretnej roli kobiet, którą i w czasach PRL-u, i w czasach późniejszych kobiety w Polsce odgrywały i odgrywają. I to, co jest ciekawe, kiedy się na jej rolę spojrzy, to jest to, że jej bohaterki, no najbardziej chyba Mada Müller w Ziemi Obiecanej, one, um, one zawsze grają, to znaczy one się posługują różnymi jakby rolami kobiecymi, tych właśnie, nie wiem, y, statecznych żon, czy jakichś rozkapryszonych córek, czy jakby zalęknionych kobiet, po to, żeby uzyskać to, czego chcą. Yy, I to granie ról yy, no jakby było częścią ról Bożeny yy. To To ciekawe, co yy. mówisz, bo to już troszeczkę w tym jej takim aktorskim tworzeniu ról, coś pomiędzy z jednej strony naturalizmem, a z drugiej właśnie taką teatralnością. Takie dziwne połączenie, prawda? Tak, tak? No ale on... też drobnym gestem zwracała uwagę, prawda? Czyli nie grając, nie mówiąc, yy, nawet poprzez ruch, czy bycie na ekranie zbra... przycią... przykuwała uwagę. Ona Wesel... zdawała sobie świetnie sprawę ze swojej urody, ze swojego wyglądu, który no, jakby predystynował ją do grania takich postaci o rysie ludowym. Ona zwykle grała chłopki, kobiety z ludu. Yy, no i właśnie jej... Twarz po prostu nawet po prostu no jej wygląd, jej rysy yy, sprawiał, że już widzowie sobie opowiadali jakąś historię na temat tej osoby, którą widzą na ekranie i ona zawsze jakby rozbijała tą, tą iluzję, tą bańkę. Ja najbardziej chyba lubię w jej dorobku rolę właśnie Maddy Miller. dokonują pewnego awansu społecznego. Ale czyż nie taka była jednak rola kobiet przez mhm. wiele dekad? No, y, Bożena Dykiel jest twarzą takiej, takiej sytuacji kobiet. Posłuchajmy fragmentu Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Panie Borowiecki! A. Dobry wieczór, jak się pani bawi? Doskonale, wybornie. A pan? Wybornie doskonale albo doskonale wybornie. Panie Karol, chciałam prosić, aby pan mi dał niektóre polskie książki do czytania tytuły. Papa mówi, że ja głupia i powinna zająć się tylko gospodarstwem. Ale dlaczego pani tego chce? Po co to pani? A bo chce. To chyba brat pani powinien mieć jakąś bibliotekę w pałacu. Michał nie lubi książek. On się kiedyś na mnie pogniewał jak ja byłam z mama w mieście. On mi spalił wszystkie moje książki. Daniel Bryski i Bożena Dykiel w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Słychać też ten humor, który jej towarzyszył, prawda? Tak, i bardzo łatwo można rozpoznać jej głos. Ona też mówiła o tym, że w czasach, kiedy ona zaczynała karierę aktorską, głos był bardzo ważnym narzędziem aktora. A dzisiaj, słysząc różne głosy, niekoniecznie można od razu wiedzieć, kto mówi. W jej przypadku wiadomo od razu, nawet jeżeli ona nie trenuje na nas tego swojego akcentu, tej swojej maniery jako Madame Müller. I prawdopodobnie no, ona została wypatrzona jako studentka Szkoły Teatralnej w Warszawie i zaczęła bardzo szybko grać u Hanuszkiewicza. No, miała tą słynną rolę wjazdu tak, go plany no na, na motorze, hondzie. na hondzie, na scenę. Zagrała to kilkaset razy. I, i ona, no jakby zdawała sobie bardzo dobrze sprawę z tej żywiołowości, z jakiejś takiej niesamowitej, nie wiem, Elan Vital, która z niej kipiała. dzikości, nawet. dzikości. No i też ogromnej takiej wiz którą ona potrafiła grać, nie bojąc się właśnie szarży. Mhm. Wydaje mi się, że ona z wielką radością grała te role komiczne i grała w czymkolwiek w przecież w tych ostatnich dekadach swojej kariery, no, grała w takich, szczerze mówiąc, marnych serialach, ale ona się tym nie przejmowała, dlatego, że ona była klasą sama dla siebie i wystarczyło, że jej postać była dobrze zagrana, a cała reszta, no to już jakby <grych> trudno, no ale... Jaki ale grała mia... też w tej klasyce komedii, prawda? W komediach Stanisława Barei, choćby Bru Brunet wieczorową porą, także grała też w tych filmach bardzo znanych. Tak, tak, nie komedii. no. I chodzi mi o to, że ona po prostu w tych ostatnich dwóch dekadach swojej kariery nie miała już do współpracy Andrzeja Wajdy, Ryszarda Bugajskiego, nie wiem... Krzysztofa Kieślowskiego, Krzysztofa Kieślowskiego też grała Kieślowskiego, w, dekalogu. w Dekalogu. No, wprawdzie epizodik zagrała, ale, ale jednak czy właśnie Janusza Zaorskiego, czy Marka Koterskiego, tylko no, grała po prostu w serialach, grała na wspólnej, ale ona była pozbawiona kompleksów, to znaczy jej partnerzy musieli się do niej dostosować mhm. i aktorzy, z którymi rozmawiałam, mówili, że ona po prostu wprowadzała taką energię na planie i tak jakby zasady, że albo ktoś wchodził, albo odpadał i bardzo mi się podoba to, że ona jakby nie bała się swojej siły jako aktorka i nie, nie może ją to irytowało. Mówiła też o tym w wywiadach, że ją irytuje, że nie ma ról dla takich kobiet jak ona, że musiałaby być, nie wiem, no jakby zupełnie inną kobietą o innych walorach, nie wiem, Grażyną Szapołowską, Ewą Szykulską, żeby dostawać zupełnie inne role, że ona jest bardzo jakby typowana i dla niej są zwykle epizody albo role drugoplanowe, no, gdzie ona zagrała pierwszy plan yy, przez te lata. Tak naprawdę jest tego bardzo niewiele, ale w, w, doprowadziła to abs do absolutnej ma maestrii, To, co dostawała do grania. Mhm. Wspomniała Pani o tych ważniejszych rolach. Myślę, że takim twórcą obok Wajdy, który bardzo często ją obierał do swoich filmów był Andrzej Barański. Tak, tak. I ona się o nim wypowiadała z pewnego rodzaju <śmiech> rozmarzeniem, <śmiech> bo on być może rzeczywiście jako jedyny ją y, jakby typował trochę inaczej, no ale Andrzej Barański no w ogóle jakby tworzył kino, takie bardzo zniuansowane. Mm, takie osobne mocno. Tak, osobne i takie po, pomagające ludziom pokazać jakby pewną ich złożoność. To znaczy ona tam już nie była tylko typem prostej kobiety, która, no nie wiem, powie jakiś żart, czy właśnie jest jakąś zażywną, silną kobietą, która za męża decyduje albo udaje tylko właśnie, że jest głupia, słaba i tak robi to, co chce, tylko no, pokazywał pewną większą wrażliwość. Więc za każdym razem, kiedy Dykiel o nim opowiadała, to jakby rozpływała się nad tym, że on był tak znakomicie przygotowany, że ona grała pewien yy, symbol, pewną figurę w pewnych obrazach, które on szkicował, że to było po prostu zupełnie inaczej pomyślane kino, ale była najbardziej dumna z tych ról, do których włożyła coś swojego, bardzo dużo swoich pomysłów. No to były oczywiście głównie role u Wajdy, ale też rola w przesłuchaniu Bugańskiego, gdzie ona wymyśliła właśnie to, żeby tam pluć przez kraty yy, i z takich drobiazgów, że na Kiel po latach była bardzo dumna, ale na przykład mhm. zapomnieliśmy, że ona za Zagrała uszulkina yy, Obi w Obioba bohaterom, tak. Działała tak, też... też w jego przedstawieniach teatru telewizji. Tak, gdzie akurat w Obioba no, zagrała taką dozorczynię, właścicielkę takiego domu w tym, w tym science fiction. No i też obśmiewała tą postać. Ja pamiętam taką śmieszną fryzurę, miała takie tutaj koczki na, na, na skroniach zrobione, ale równocześnie była taką postacią trochę z innego świata, taką mm. właśnie łączącą coś bardzo przyziemnego, z czymś kompletnie odjechanym. Właściwie. U, u... W większości najważniejszych polskich reżyserów zagrała, bo ja też znalazłem, co mnie zaskoczyło, zagrała u Wojciecha Jerzego Hasa w niezwykłej podróży Baltazara Kobera, Tam zagrała Garganelle. Tak. No Nie i... tylko Wajda. Tak, ale właśnie ten jej y, rodzaj nieustraszoności i pewnej takiej groteski, którą ona nadawała tym postaciom, który w filmach takich zrealizowanych w kluczu realistycznym mógł być no nie wiem, może zbyt wyrazisty, zbyt zwracający uwagę. W filmach takich jak te, czyli, czyli te, ten, y, który wspominasz, czy właśnie Uszulkina, no jakby to bardzo dobrze pasowało do tego świata, a jednocześnie ona widzą, po, po jej śmierci bardzo dużo było tych odzewów w sieci, bardzo dużo osób y, jakby wspominało Bożena Dykiel. Ja przyznam szczerze, że ja nawet jestem tym zaskoczona. Mhm. Kiedy tą gwiazdę w łodzi. Odciśnięta. odciśnięto du dłoń. tak dłoń. I, i pojawił się taki pomysł, żeby jednak przenieść tą gwiazdę, bo ona jest teraz w jakimś złym miejscu, żeby tam móc sobie z nią robić zdjęcia, a tylu jest chętnych. To internet no, zaczął po prostu wręcz huczeć od y, jakichś, nie wiem, relacji, opinii osób, które nagle się przyznawały, że Bożena Dykiel była dla nich bardzo ważną postacią. Mhm. i tak Takim słowem, który się pojawia wśród widzów wymienianym jest to, że ona właśnie reprezentowała taką polską kobietę matkę, żonę, taką typ kobiety, którą my dobrze znamy, ale których tak naprawdę, no nie wiem, nie ma za bardzo ani w historii kina, ani w historii serialu. One gdzieś nikną, są może jakieś bezbarwne. A Bożena Dykiel nadawała im bardzo charakterystyczny rys. To jest trochę tak, jakbyśmy opowiadali o jakiejś, nie wiem, swojej ciotce, matce, babce, komuś i mówili, no ona jest naprawdę, wiesz co, niezwykła. No to właśnie taką kobietą była ale ta jej fizyczność budowała ten sposób ale... ostrzegania jej jako aktorki. No myślę, że tak. Ona często grała z takim minimalnym makijażem. Podkreślana była jej cera, taka rumiana, czasami, nie wiem, taka spalona słońcem na czerwono, jak to wiele osób, które się Z opalają. rumianymi policzkami. Tak, jak są. to wiele osób, które się z tą blond, cerą, jasną, jasną opalają na czerwono. No to właśnie Bożena <laughs> Tygiel była jedną z nich. Rzęsy jasne, brwi jasne, wargi tam ledwo jakoś zarysowane. I to stało też w dużym kontraście, to jak ona wyglądała na ekranie, do tego, jak ona występowała publicznie, bo kiedy były z nią spotkania, no to ona była kobietą bardzo zadbaną, zadbaną elegancką, dystyngowaną. dystyngowaną. I też publiczność dziwiła się, że to są takie dwie twarze Bożeny Dykiel, ale myślę, że ona bardzo świadomie i z dużym dystansem do siebie posługiwała się swoim wyglądem. A ja chciałem jeszcze wrócić właśnie do, te, te, do tych ról kobiet i w kontekście Alternatywy cztery i tej Miećki, żony gospodarza domu Anioła. No niby to wszystko było w ramach patriarchatu, ale tak sobie myślę o tych rolach kobiet, ubożony dykiel, i to zawsze było tak, że ona rozsadzała ten, te, te ramy. To było coś więcej. Tak, no bo. To nie była taka kura domowa. No nie, nie. Zawsze chciano z tych jej postaci zrobić górę domową. Ona nigdy się nie dawała, ale ona tym grała. No to jest właśnie ro rodzaj jakby takiej, nie wiem, roli kobiet w patriarchacie, że jeżeli nie ma dla ciebie innego miejsca, to korzystaj z tego, co masz. więc I się Bożena, Tak, więc Bożena Dykiel chętnie opowiadała o gotowaniu rosołu, o tym, że rosół i pierogi są najważniejsze, że dom jest najważniejszy, że mąż jest najważniejszy, że dzieci, wnuki. Ale ona mówiła o tym, nie widząc swoją rolę jako opiekunki, towarzyszki i kogoś w tle, tylko kogoś, kto z tego miejsca, z tej kuchni sprawuje rządy. Zarządza. I taka była też Miećka Aniołowa. Ona y, oczywiście, no chyba miała świadomość, no. ta postać, y, kto przypadł jej w udziale y, za męża. No i y, Roman Wilhelmi bardzo dużo w tej roli improwizował co Bożenie Dykiel się nie podobało i ona we, w swoje, we wspomnieniach opowiadała o tym, że ona ma zupełnie inny sposób pracy, że ona przychodzi świetnie przygotowana, że ona zna swój tekst zawsze na pamięć, te, te dialogi swoich partnerów i jej się bardzo nie podoba, że ktoś zmienia na planie tą sytuację. No a Roman Wilhelmi właśnie z tego słynął, że on po prostu leciał na, na, na, na chwili, improwizacji. na improwizacji, że spontanicznie coś wymyślał i ona miała z nim duże problemy. Ale wydaje mi się, że no, jak jakby jako duet na pewno przeszli do, do historii kina i serialu i Alternatywy 4 chyba z dorobku Barei, oprócz Misia. No jest to najchętniej oglądany serial i taki, który najbardziej się broni, bo on jednak w swojej ym, no właśnie takiej szalonej grotesce yy, jeszcze lepiej uchwycił absurdy życia w tamtych czasach i w naszych czasach również yy, niż chyba inne inne dzieła w reżyserii Barei. Ja jestem wielką fanką Alternatyw 4 i myślę, że że Miećka no, reprezentuje wszystkie te kobiety, które po prostu rządziły całym blokiem, mimo że były tylko żonami do, dozorców. Tak? A czy ten komediowy talent u Bożeny Dykiel wynikał właściwie z takiej naturalności, czy bardziej, że ona świetnie poruszała się i, i analizowała te absurdy PRL-u? Ona świetnie potrafiła stworzyć wrażenie, że to jest spontaniczne i autentyczne, ale wydaje mi się, że jej warsztat był zupełnie inny. Że ona była właśnie aktorką bardzo precyzyjną, która wszystko ćwiczyła, planowała. Jeżeli dostawała jakieś zadanie na planie, to potrzebowała chwili, żeby odejść i sobie to wszystko przemyśleć, hmm. przećwiczyć. Bo w komedii najważniejszy jest timing to tak. jest jedna z najtrudniejszych umiejętności aktora. Tak. Kiedy zawiesić głos, kiedy coś powiedzieć, jakby nieoczekiwanie. Ona była w tym znakomita, ale wydaje mi się, że to wynikało z jej wielkiego warsztatu i z tego jej długiego życia w teatrze. Bo nie zapominajmy, że zanim ją poznaliśmy właśnie jako aktorkę Wajdy na przykład, no to ona miała za sobą już bardzo wiele lat pracy w teatrze i, i to było dla niej ogromnie ważne. Tylko, że potem po odejściu Hanuszkiewicza no ona nie, nie chciała nie przyjęła żadnej innej propozycji y, teatralnej. Także wydaje mi się, że najpierw Bardini, potem Hanuszkiewicz, to były dla niej najważniejsze osoby w jej karierze, które ją, jak ona mówiła, stworzyły. Nauczyły ją warsztatu i pokazywały jej, że bardzo ważne są detale. Hanuszkiewicz jej mówił, że bardzo ważne jest, z której strony sceny ona się pojawi, że bardzo ważne jest, jak ona wygląda tyłem, jak gra plecami, że te wszystkie, nie wiem, niuanse, na które my nie zwracamy uwagi jako widzowie, bo nam się wydaje, że to jest po prostu naturalne bycie aktora na scenie, są świadomie konstruowane i wydaje mi się, że ona yy, no tak intuicyjnie ja to czuję, że, mhm. że ona po prostu była tego świadoma i tak to tworzyła. Że to nie było coś, że ona przychodziła na, na żywioł po prostu i z całą swoją energią humorystyczną czarowała widownię. Widać to było, jak bardzo różni się jej obecność właśnie na spotkaniach z widownią, na festiwalach czy kiedy odsłaniano właśnie jej gwiazdę w Łodzi, a jakie są jej postaci komediowe na ekranie. To jest zupełnie zupełnie inny rodzaj komizmu. No i szkoda, że, że nie trafiła na więcej jeszcze takich ról, które... Właśnie... były jeszcze te role u, Sta u Chęcińskiego czy u Sterna prawda? Więc tych twórców, z którymi ściśle współpracowała także w takim przełamaniu komizmu i tragizmu było więcej. Tak no Właśnie nie mam, znaczy nie masz poczucia, że troszeczkę była aktorką niewykorzystaną dramatycznie w filmie? Tak mi się wydaje, że ona mm, przede wszystkim nie dostała żadnej głównej roli, takiej ważnej, która by jej dała no, Możliwości Więcej czasu ekranowego, kiedy ona mogła pokazać więcej jakichś niua niuansów, przemiany bohatera. No, korzystała z tego, co miała, czyli z epizodów, z ról drugoplanowych, z tego, jak y, partnerowała, no bo to jest też z punktu widzenia aktora najważniejsze, prawda? Czy się wypełnia całą przestrzeń, czy się dobrze partneruje i daje się drugiej osobie też pograć, więc Bożena Dykiel szanowała swoich partnerów, partnerki i... Y, potrafiła być dobrą partnerką, no pamiętamy jednak z kim ona grała w duecie, no choćby już wymienione Olbrychski czy Wilhelmi, prawda? Oni zupełnie nie znikli w cieniu Morzeny Dykiel, więc wydaje mi się, że ona bardzo sprawiedliwie traktowała mm -hmm. swoich partnerów, partnerki na planie, no ale... No szkoda, szkoda, że nie widzieliśmy jej w jakiejś roli, która by po prostu poniosła cały film. Takiej roli chyba nie, nie dano jej po prostu. Mm -hmm. To było za wcześnie. Być może ona się po prostu urodziła za wcześnie. Dzisiaj dla aktorek pisze się yy, przecież scenariusze. Wokół aktorek się osnuwa seriale i wydaje mi się, że może Kiel mogłaby być jedną z nich wokół której całe sezony serialu mógłby, mogłyby być osnute. Ale nawet w tych drobiazgach, w tych rolach charakterystycznych, tych rolach drugoplanowych, kiedy wchodziła na plan, no to potrafiła z tego zrobić scenę kultową. Tak, tak. Czyli Jest. maksymalne wykorzystanie możliwe. Maksymalne wykorzystanie. Kiedy Bożena Dekiel zmarła, ja wrzuciłam taką rolkę na Instagramie właśnie z tą jej rolą, Maddy Miller. No to chyba z Ziemi Obiecanej. Z Ziemi Obiecanej. Nigdy w historii mojego życia nie w tylu internecie lajków. nie miałam tylu, yy, no też jakichś takich reakcji. Przed, reakcji, przekazań. Po prostu rodzaj tych emocji naprawdę mnie jakoś, nie wiem, zachwycił. Być może dlatego, że ona była taką osobą bardzo przystępną, że nie stwarzała Właśnie żadnego dystansu, że się wydawało, że każdy jest trochę taką postacią, każda z nas, y, trochę taką postacią graną przez, przez Bożenę Dykiel, więc ten rodzaj bezpośredniości, który, który ona oferowała, no, coś, takiego, coś takiego tworzył. No, myślę, że ona po latach będzie dużo bardziej doceniana niż była doceniana za życia. No, ostatni raz, kiedy ją widziałam na żywo, to było chyba na, na ostatniej edycji festiwalu w Gdyni. Gdzie ona była stałym gościem i stale przyjeżdżała? Tak, wspólnie z mężem ale ona nie zajmowała tam miejsca, ona tam nie występowała na scenie, nie, nie, jakby nie zwracała na siebie uwagi w żaden jakiś specjalny sposób, nikt nie obchodził jej jubileuszy, nikt nie robił jej wielkiej fety. Owszem, ona została obdarzona medalami, dostała Glorię Artis w swoim czasie, dostała tą gwiazdę w Łodzi, ale no nie wiem, ona się jakby nie upominała o siebie w taki sposób jakiś taki narcystyczny, nie, nie, nie walczyła, po prostu znała swoją wartość i była tam, gdzie jej to miejsce przypadło w ale i szkoda, że tak szybko y, odeszła, bo mogła jeszcze zagrać, myślę, wiele ciekawych ról. Mhm. Czy myślisz, że tej wszechstronność może, mogłaby inspirować współczesne młode aktorki? No, myślę, że, że tak, zwłaszcza ten rys tych postaci ludowych, który, no, dzisiaj, myślę, cieszy się wielką popularnością. No, mamy dużo jakichś opowieści serialowych, filmowych, które mówią o tym, że wszyscy się gdzieś tam wywodzimy z ludu, prawda, chłopki i cała, jakby, taka, no, nie wiem, dyskusja z tym związana. No twarzą tego zwrotu ludowego mogłaby być Bożena Dykiel, pokazując, że nieważne w jakiej jesteś pozycji, skąd pochodzisz i jak, jak, jaką rolę widzą dla ciebie twoi rodzice czy twój mąż, yy, no to możesz yy, po prostu być sobą i być osobą bardzo charakterystyczną, nie bać się swojej ekscentryczności, yy, humoru i przede wszystkim jakiejś niebywałej takiej siły życia, po prostu chęci życia, radości życia, której Bożena Dykiel miała ogrom. Tak? to jest osoba po prostu która kipiała energią i wszyscy, którzy z nią współpracowali, mówili, że byli pod ogromnym wrażeniem tego, że ona jest po prostu takim wulkanem energii i to nie musi być nacechowane, nie wiem, od razu erotycznie, to nie jest Kalina Jędrusik, prawda? Z którą się co prawda przyjaźniła i która ją wprowadzała na salę I z którą się opalała razem na wydmach nago, yy, tylko przyglądając się, czy yy, żołnierze na nich patrzą. <laughs> Więc ona potrafiła z ogromną autoironią yy, opowiadać o sobie ja to, ja to bardzo lubię i myślę, że dla współczesnych młodych aktorek Bożena Dykiel jest na pewno ważnym punktem odniesienia. Prawdziwe królowa życia. No królowa życia. Teraz. Ale też mam wrażenie, że temu młodszemu pokoleniu aktorów pokazywała te przemiany, prawda? W filmie czy w teatrze pokazywała, jak ten świat się zmienia i jak zmienia się też obyczajowość. Opowiadała trochę o tej obyczajowości tamtych lat. Tak, i pokazywała, jak z rzeczy bardzo dobrze znanych, takich e, gemytliś, takich właśnie domowych, można zrobić rzeczy niezwykłe i takie fantastyczne, prawda? Że to nie trzeba od razu, nie wiadomo czego, tylko można właśnie w jednym ręku trzymać e, wódkę i zagrychę. E, rzucić, jak Kasia w weselu. Jak Kasia w weselu, rzucić jakieś po prostu błyskotliwe spojrzenie i to już jest scena, na którą właśnie cenzorzy zwrócili największą uwagę i od razu chcieli ją wy, wyciąć z wesela. Akurat tą jedną a nie inną, bardziej być może jakąś, nie wiem, złożoną czy, czy, czy wymyśloną. Czasami prosty gest zaobserwowany w życiu codziennym może bardzo dużo znaczyć i Bożena Dykiel na takich drobiazgach budowała swoje postaci. Krytyczka filmowa Adriana Prodeus, jak Państwo słyszeli, z entuzjazmem o mm, aktorstwie Bożeny Dykiel. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. dziękujemy. To był Waldemar Kazanecki, muzyka do filmu Brunet wieczorową porą, Stanisława Barei, utwór cygańska jesień. A w naszym studiu kolejny gość, Artur Barcisz, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. W pana przypadku znajomość z Bożeną Dykiel, ta pierwsza, to była znajomość filmowa. Poznali się państwo z tego, co Pamiętam na planie filmu Znachor Jerzego tak. Hoffmana. Tak, tak. Osobiście poznaliśmy się, bo ja znałem Bożenę wcześniej i to nawet dosyć wcześniej, kiedy jeszcze byłem licealistą i przyjechaliśmy na taką tak zwaną wycieczkę do Warszawy z, z, z, z liceum, które było w takiej wsi Rudniki koło Częstochowy i to była balladyna oczywiście Adama Hanuszkiewicza no i Bożena, która gra jego plan jeździła na Hondach. Potem się dowiedziałem, że to nie ona jeździła, ale <śmiech> i mój, tylko mój kolega z roku <śmiech> późniejszego. Ale, ale wtedy się już zachwyciłem absolutnie. Ja znalazłam informację, że pan wcielił się w postać syna Jankiela w Panu Tadeuszu. I to było też takie zetknięcie sceniczne na deskach Teatru Narodowego w Warszawie, także tak. w czasie dyrekcji tak. Adama Hanuszkiewicza. Tak, tak. Adama Hanuszkiewicz inscenizował po swojemu Pana Tadeusza. I no, to było po moich różnych takich przejściach związanych ze stanem wojennym. Przerwano mi film, w którym zagrałem główną rolę. Poszedł na półkę, nie, nie pozwolono nam nawet zmontować tego filmu. Taki se serial czteroczęściowy pod tytułem Odlot. I ja byłem kompletnie załamany, bo, bo straciłem etat w teatrze. No i Adam Hanuszkiewicz zgodził się mnie zaprosić do Pana Tadeusza to było tak, że Jan Machulski, który był opiekunem mojego roku, po prostu wiedział, w jakiej jestem sytuacji. Ja go poprosiłem, czy mnie nie, zro, nie załatwił mi audiencji u mistrza Hanuszkiewicza, a Machulski był wtedy aktorem Teatru Narodowego. I Machulski się zgodził i, i wtedy się spotkałem z Adamem Hanuszkiewiczem i kiedy mnie zobaczył, wpadł na pomysł, kto będzie mówił koncert Jankiela, że to nie będzie mówił tam ktoś, tam Wojski, czy tam ktoś, tylko i nie będzie się zaczynało od e, słów, e, było cymbalistów w wielu, tylko grałem młodego syna Jankiela, który po śmierci ojca, bo Hanuszkiewicz uznał, że Jankiel jako Żyd, ale polski patriota zginął walcząc z Napoleonem o wolną Polskę i po nim został jego syn, który oszalał i cały czas słyszy jego, jako ojciec gra i ciągle o nim gada, opowiada, opowiada, opowiada. Taki był to pomysł, pomysł genialny moim zdaniem, a dla mnie zbawienny, bo nagle znalazłem się w zespole teatru w którym oczywiście była również Bożena Dykiel. Bożena Dykiel, która w tej sztuce wcieliła się w postać Telimeny. Pamięta Pan ją jako partnerkę sceniczną z tych wczesnych lat? Jako partnerkę sceniczną nie, dlatego że ja byłem tylko raz na scenie. Znaczy, wchodziłem na scenę, mówiłem znowu gra, znów drżą drążki tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunach skrzydło muchy, i mówiłem ten monolog, po czym schodziłem i już się tam no, przy ukłonach przy ukłonach, ale oczywiście poznaliśmy się w bufecie i w, w garderobach i, i, i bardzo się polubiliśmy. Ja nie mogłem wyjść z zachwytu, cały czas jej to mówiłem ale ona ja mówiła, Artur, już przestań, już przestań, a ja mówię, Bożena, no, za to, co zrobiłaś w Ziemi Obiecanej, ja mogę ci buty czyścić, całować po nogach i zachwycał się, będę do końca mojego życia. No I właśnie. Tak, I to była prawda. A co zrobiła w Ziemi Obiecanej? Jaką... Hmm... Co wywołała w panu ta rola, kiedy panią pierwszy raz zobaczył? To był majstersztyk. To, było, to, było coś, to była rola tak zbudowana, tak konsekwentnie, a jednocześnie e, tak bardzo zabawnie, ale równocześnie tragicznie. To, to, to na tym polega właśnie. To jest taka umiejętność dana bardzo niewielu, żeby potrafili e, zagrać tragizm który jest jednocześnie zabawny i komediowy, z takim wdziękiem i z, takim, z tą nieporadnością. I to, jak się potknęła na tych schodach, to, było, to, to jest, to jest nie, do nie do zapomnienia. Taka wieloznaczność, właściwie nie jednoznaczność. Wieloznaczność, Tak, ta miłość bijąca z jej oczu, a jednocześnie strach, że on się nie zgodzi i że ona taka, że, że, że nie, nie, nie zasłużyła, a z drugiej strony wie, że jest bardzo bogata i że on może. No i tak dalej. To wszystko Bożena zagrała. To było genialne. Genialny, absolutnie. Oskar. A jak pan wspomina te swoje pierwsze już takie zawodowe spotkanie z Bożeną Dykiel na scenie i yy, jakie wrażenie dla panu zrobiła jako aktorka? No, myśmy się już poznali prywatnie, bo wcześniej był Znachor. Zagraliśmy razem u Jerzego Hoffmana w filmie Znachor i tam się już też już polubiliśmy bardzo i potem, jak ja się znalazłem w Zespole Teatru Narodowego, no to już się znaliśmy, więc ja już, wie wam, to jest też tak, że to był wspaniały zespół, wspaniały. Tam wszyscy się lubili. Myśmy, spektakl, czy spotkanie aktorów nie kończyło się kiedy skończył skończy, się spektakl. Bo myśmy przecież zostawali tam potem w bufecie, tam piło się alkohol, no, takie były czasy. Poza tym był stan wojenny i myśmy mieli przepustki, bo spektakle, niektóre kończyły się po, po godzinie policyjnej, potem już nie, nie było godziny policyjnej, więc, więc, ale taki był zwyczaj, że właściwie, no, przesiadywało się bardzo długo. Ja zresztą byłem tak szczęśliwy, że pośród tych gwiazd, tych ludzi, których podziwiałem zawsze, ja bardzo mało czasu spędzałem w bufecie, w czasie przedstawień, dlatego, że cały czas siedziałem za kulisami i przyglądałem się, jak oni grają, jak gra Kazimierz Wichniarz, jak gra Zofia Kucówna, jak grają inni i się nimi zachwycałem i uczyłem się przede wszystkim. Uczyłem się tego warsztatu, którego można się nauczyć tylko wtedy, kiedy się widzi tych mistrzów, jak oni się tym warsztatem posługują. A czy podczas pracy na planie, a może w teatrze, zauważył pan jakieś szczególne metody warsztatowe u Bożeny Dykiel? czy może jakieś rytuały, które dla niej były ważne? Ja myślę, że dla niej najważniejsza była prawda. Prawda, czyli to, żeby postać, którą gra, była wiarygodna żeby była, no, była, obsadzona akurat w Znachorze dosyć, jak to się mówi, po warunkach, czyli, czyli, już grała podobne postaci i, i no dla aktora zawsze to jest stosunkowo łatwe, jeżeli się już wypróbowało coś. No ale z drugiej strony tutaj e, scenariusz i no, plejada gwiazd to e, zobowiązywało do tego, żeby nie kombinować, żeby, żeby zagrać coś inaczej, bo po co? Trzeba zagrać tak, jak to jest zapisane do tego, do czego jesteśmy powołani i zaproszeni do, do tego projektu, więc nie pamiętam, żeby coś tam jakoś szczególnie kombinowała, ale Bożena była taka, że ona zawsze y, miała swoje propozycje. To była aktorka, która grała zarówno w komediach i jak i tragediach. To była osoba z dużym poczuciem humoru? Tak, oczywiście, tak, tak. Bo, że na uwielbiała opowiadać dowcipy. E, m, tak, miała ogromne poczucie humoru. No, czasami była w tym wszystkim tak troszeczkę niespecjalnie nie, nie, nie się hamowała. <śmiech> <śmiech> Więc potrafiła walnąć jakiś dowcip w, w obecności osoby, która mogła to, na przykład, że, być źle odczytane. Ale nie zwracała na to specjalnie uwagi po prostu uważała, że ona ma takie poczucie humoru i wszyscy też powinni mieć takie poczucie humoru. Jak się ktoś nie ma poczucia humoru, to się, to się nie nadaje do tego towarzystwa. A jak Bożena Dykiel wpływała na młodszych aktorów i w ogóle na atmosferę pracy w zespole? Bo wiem, że pan właśnie tego doświadczył jako ten młody po szkole teatralnej, że troszeczkę pod skrzydła pana wzięła. Um, no, wtedy, kiedy ja poznałem Bożenę, tak właśnie na planie Znachorata, ona już była gwiazdą. Już była, już była bardzo znana, szczególnie po Ziemi Obiecanej. No to, było, to było po prostu mistrzostwo świata i, i była bardzo uznana. Poza tym grała bardzo dużo w Teatrze Narodowym, dużo, duże role, więc dla mnie już była gwiazdą. Ale też ja zawsze, kiedy zaczynałem swoją pracę w, w, w, w zawodzie, miałem bardzo dużo pokory. Czasami niektórym osobom przedstawiałem się po kilka razy, bo nie pamiętałem, czy się przedstawiłem jakiemuś garderobianemu w teatrze, czy się nie przedstawiłem. Ale broń Boże, nie, nie, nie, nie wyobrażamy sobie, że mógłbym tego nie zrobić. E, więc ja z ogromną pokorą do, do, do Bożeny, a ona mnie potraktowała jak kolegę, jak kumpla. To też było tak, że ona jak kogoś polubiła, to już lubiła. To, jak, to jakby był członkiem rodziny i ja miałem to szczęście. I później też, na młodych tak. aktorów? te. te no, tego te... ja nie wiem, bo nie, nie byłem świadkiem żadnych takich scen, żeby kogoś tam obsztorcowało, albo, albo żeby tam, no, nie, nigdy nie, nie, nie, nie byłem świadkiem takiego czegoś. A jakie cechy charakteru Bożeny Dykielu tkwiły panu poza planem filmowym i, i, i deskami scenicznymi? No myślę właśnie ta bezpośredniość. Ta, z tym, że jak się Bożenę trochę poznało, to już się wiedziało, że to ona tego nie robi złośliwie. Tam nie było nigdy żadnej złośliwości. Ona po prostu mówiła, że no ale on jest głupi. No to co z głupim gadać? No i człowiek tak mówi, no ale Bożenę, no, no ale co? No nie? No przecież wiesz, że tak. No tak. <śmiech> więc, więc ta bezpośredniość y, zawsze mnie zachwycała, bo ja tak nie potrafiłem. Ja, tak nie, ja bym tak nie umiał tak po prostu, prosto z mostu przywalić. Ja zawsze starałem się być dyplomatą. Wiktor Zborowski o mnie mówił, mistrz dyplomacji. Jak, jak na przykład, nie wiem, coś reżyserowałem i starałem się jakoś aktorowi czy aktorce coś powiedzieć, to nigdy nie obrażałem, nigdy nie, nie pokazywałem swojej władzy, tylko zawsze tak próbowałem opłotkami, żeby dojść, zrobić to, o co mi chodzi, ale żeby, żeby nie urazić, żeby, żeby nie tego, bo ona się tym nie, nie przejmowała. A jakby pan, pan miał powiedzieć o jakiejś rzeczy, której pana szczególnie nauczyła w, na tej drodze twórczej? Takiej lekcji, o lekcji, którą pan Wyniósł. Myślę, że to, to, że zawsze trzeba dążyć do prawdy, że trzeba być autentycznym, że trzeba być, że trzeba być wiarygodnym i że grając role, które z no, scenariuszu wydają się komediowe, nigdy nie wolno się wygłupiać. Że, że tak naprawdę ta komediowość wynika z dramatyzmu, który jest w sytuacji, który jest w kontekście a, i, i to jest zabawne. Natomiast z punktu widzenia postaci tam zazwyczaj niczego śmiesznego nie ma. Bo, bo, jeżeli, bo jeżeli zapomniałem, jak się nazywa córka tego Millera. Mada. Mada. Mada, Mada Miller. To, to przecież to było potwornie śmieszne przecież jak ona to grała. A a tam nie było ani grama jakiegoś wygłupu, to po prostu było bardzo dramatyczne. Wręcz, wręcz w tym był jakiś tragizm tej, tej postaci, choć to było zabawne. I te, te, tego się też między innymi od Bożeny właśnie nauczyłem, że, że, że cokolwiek jest komediowego w scenariuszu, trzeba to grać maksymalnie dramatycznie, bo wtedy będzie szlachetnie śmieszne. A czy miał pan takie poczucie, będąc na scenie z Bożeną czy właśnie grając u jej boku w filmie, że to oczywiście aktorstwo było ważną częścią jej życia, ale to życie dla niej to znaczyło trochę co innego. To życie prywatne było najważniejsze. No tak, tak. Cudowne małżeństwo, oni się, właściwie no można było im zazdrościć, że oni tak sobie z dziówków spijają i tak się kochają bardzo i tak długo i to wszystko trwało tak pięknie. E, ona się właściwie nie, bez niego nie pokazywała na różnych bankietach czy jakichś przyjęciach. Nie, nie, zawsze, zawsze był przy niej. I to było no, takie, że ujmowało za serce. Ta popularność, y, którą zyskała, nie była dla niej ważna, prawda? Na, na życie patrzyła z dystansu, a tak, tak, nie, nie była ważna. Wręcz miałem wrażenie, że jej po prostu przeszkadzała, bo, bo, bo no, jeżeli się gra w takiej telenoweli, jak na wspólnej, no to um, widzowie, sam tego doświadczyłem, kiedy grałem w Miodowych Latach, czy w ranczu, że dla widzów, którzy oglądają nas na okrągło, na okrągło, na okrągło, to ja, my jesteśmy jakby członkami ich rodzin, jesteśmy mieszkańcami ich domów i oni nas traktują bardziej traktują te nas jak te postaci, niż jak nas prywatnie. I zapominają o tym, że my mamy tutaj prywatnie, tylko, tylko ja jem, jem na przykład obiad i jakaś rodzina. I zobacz, mama, zobacz, czerepach, czerepach. I podchodzą do mnie i tak ja mówię, może bym skończył. Tak, synku, przecież pan je. No tak, ale przecież to zdjęcie. I tak dalej. Więc to czasami może być po prostu męczące. Ale też rozumiem tych widzów. No bo dla nich, no, my jesteśmy ich, w ich życiu. Uczestniczymy w tym życiu. Jesteśmy tam cały czas. I, i, I myślę, że Bożena też była taką właśnie, taką osobą, która w tych domach y, mieszkała. O współpracy z Bożeną De Kiel opowiadał Artur Barcis, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Jedz ze swoją dziewczyną A hej, a ho, a hej, no nino Śli piękną, zieloną doliną A hej, a ho, a hej, no, ni, no. czas, weselny był czas A hej, a ho, a hej, no nino Gdy śpiew ptaków brzmi La, la Wiosna kochanków tak wita I między zielone zbóż kłocy A hej, a ho, a hej, no, ni, no, Upadli nie bojąc się rosy, Senny czas, weselny był czas A hej, a, ho, a hej, no mi no Gdy śpiew ptaków brzmi La, la, li, li, li, To wiosna kochanków tak wita ja. zaczęli za chwilę. Ach, hej, ach, hej na linii. tak Więc... te chwile pominiej. A hej, a ho, a hej, no nino. Bo miłość tej wiąźnie na imię. A aho, a lino. Czas, Weselny był czas, a hej, czas, gdy śpiew ptaków hej, la, la, la, la, la, la, tak la, <śmienny> Kolejny z wcieleń Bożeny Dykiel to była kompozycja Macieja Małeckiego, Wiosenny czas z dramatu Williama Szekspira. Jak wam się podoba, śpiewali Bożena Dykiel i Jan Kulczycki w nagraniu z 1971 roku. Na zakończenie posłuchajmy też jeszcze, co Bożena Dykiel mówiła o byciu aktorką charakterystyczną. Ja sobie bardzo cenię, że jestem aktorką charakterystyczną, ponieważ aktorki charakterystyczne mają długi żywot. I mam nadzieję, że moja zapaska w szafie, mój fartuch, chustka na głowę i stare mojej babci trzewiki z, z dziadkowymi skarpetami no, będą mi jeszcze służyły długo, długo, długo do grania w różnego rodzaju rolach, epizodach w kinie. No, oczywiście chętnie zagrałabym też również i inne role, ale jakoś wyobraźnia naszych reżyserów nie zawsze idzie w tym kierunku. To było nagranie z 1986 roku, a więc 40 lat minęło od tego czasu. Bożena Nadykiel była aktorką, która nie szukała efektu, tylko sensu i która od początku budowała swoją obecność na scenie i ekranie w oparciu o prawdę, a nie konwencję. I może właśnie dlatego jej role zostają, bo nie są tylko interpretacją tekstu, ale spotkaniem z drugim człowiekiem, który w tym tekście się ujawnia. Z tych naszych dzisiejszych rozmów wynika, że Bożena Dykiel nie zmieniała się pod wpływem mediów, to raczej te media musiały znaleźć dla niej miejsce. A my dziś próbowaliśmy uchwycić to miejsce między sceną a ekranem, między klasyką a współczesnością, między formą a doświadczeniem. Audycję nadal realizuje Paweł Worobiej. Nad całością czuwała Katarzyna Fitz-Williams. Muzykę przygotowała dziś dla nas Monika Kopcik. Dziękujemy Państwu za te wspólne dwie godziny. Monika Pilch. I Marcin Pesta, a na zakończenie muzyka z kultowego już serialu Alternatywy 4, muzyka Jerzego Dudusia w Matuszkiewicza, w którym to w serialu Bożena Dykiel zagrała jedną z, ze swoich charakterystycznych kultowych ról Miećki.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 Zapraszają organizatorzy Związek Producentów Audiowideo i Akademia Fonograficzna oraz partner wydarzenia Miasto Stołeczne Warszawa. Patronem Gali, Fryderyki, jest program drugi Polskiego Radia.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 I know.